Jest 13.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki zapraszam, Monika Kniewaszewska. Peter Madżar i jego TISA to nowe rządy na Węgrzech, na ile inne od tych Wiktora Orbana, które ten oddaje po 16 latach, za chwilę w relacji naszej reporterki. Nabiera tempa spór prezydent USA, papież Donald Trump w kontrowersyjnych słowach skrytykował Leona XIV. Ten odpowiedział. L4 na nowych zasadach. Od dziś ruszają kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwolnienie ma służyć temu, żebyśmy odzyskali zdrowie. Wiktor Orban rozłożony na łopatki, ale ze stworzonym przez niego systemem zwycięska partia TISA będzie walczyć jeszcze miesiącami. Tak wynik wyborów na Węgrzech komentują eksperci. Podkreślają, że to sukces na razie połowiczny. O całkowitym będzie można mówić wtedy, gdy Budapeszt wróci na demokratyczne tory. Sylwia Białek zebrała opinię ekspertów. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie zadania stoją przed Piterem Madżarem i jego ludźmi? Walka z autorytaryzmem, walka z kryzysem gospodarczym, lista spraw, którymi musi się zająć Peter Madziar jest długa. Były ambasador w Niemczech i we Francji Andrzej Bert mówił na naszej antenie, że trzeba odkręcić to, co Viktor Orban zepsuł przez lata swoich rządów o pamiętajmy właśnie 16 lat temu, właśnie w szczycie kryzysu gospodarczego również i Węgier doszedł do władzy. Więc nowy rząd będzie miał ciężką robotę na politycznym ugorze. Do tego dochodzi odcięcie się od Rosji nie tylko polityczne, ale i gospodarcze. Politolog Artur Marcin Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uważa, że nie od razu, ale w ciągu kilku lat Węgry mogą znacznie albo całkowicie uniezależnić się od surowców energetycznych z Rosji. Jeżeli zostaną uruchomione środki europejskie, to Węgry będą posiadały narzędzia do tego, żeby zróżnicować dostawy surowców energetycznych do siebie do państwa i po prostu przygotować program odejścia od tej pragmatycznej współpracy. I między innymi o tym z pewnością. Peter Magier będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Warszawa to bowiem pierwsza europejska stolica, którą odwiedzi nowy szef węgierskiego rządu. A komentarze ekspertów zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce po raz kolejny skrytykował marszałka Sejmu. Tom Rose ocenił Włodzimierza Czarzastego zagrożeniem. Marszałek Sejmu w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times określił prezydenta USA mianem lidera chaosu. Te słowa oburzyły ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Toma Rose'a, który w mediach społecznościowych napisał, że Włodzimierz Czarzasty szkodzi stosunkom amerykańsko-polskim i osłabia swój kraj. Ambasador Stanów Zjednoczonych powinien zachować większą powściągliwość, komentuje słowa Toma Rouza, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. O ile Włodzimierz Czarzasty jako polski polityk y, mówi co uważa i ma do tego pełne prawo, o tyle ambasador powinien być bardziej powściągliwy, bo on reprezentuje Stany Zjednoczone i wchodzenie w takie polemiki personalne moim zdaniem nie przystoi ambasadorowi. Wcześniej Tom Rose zerwał kontakty z Włodzimierzem Czarzastym po obraźliwych, jak stwierdził, wypowiedziach marszałka Sejmu o prezydencie Donaldzie Trumpie. Wymiana zdań na linii prezydent USA papież nabiera tempa. Donald Trump zaatakował Leona XIV w swoich mediach społecznościowych pisząc, że ten prowadzi tu, cytat, fatalną politykę zagraniczną. Prezydent USA opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, która ukazuje go jako Jezusa uzdrawiającego chorego. Prezydent USA stwierdził, że papież chyba lubi przestępczość i nie chce jej powstrzymać.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 Będę nadal głośno sprzeciwiał się wojnie, dążąc do promowania pokoju, dialogu i wielostronnych relacji, zapowiedział papież Leon XIV w reakcji na krytykę ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Leon XIV podkreślił, że konieczne jest poszukiwanie sprawiedliwych rozwiązań konfliktów. A na Bliskim Wschodzie wciąż trwa wojna. Dziś USA zablokują cieśninę Ormus po fiasku weekendowych rozmów o, poko o pokoju. Agencje donoszą też, że Izrael wciąż atakuje liban. Rakiety spadły m.in. na siedzibę Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. To są aktualności jedynki. Zmiany w zwolnieniach lekarskich dla osób na L4. Od dziś kontrolerzy ZUS zyskują nowe uprawnienia przy sprawdzaniu, jak ktoś korzysta z L4. Wystawianie ważnej faktury, odebranie przesyłki czy podpisanie umowy. Nie będzie skutkować koniecznością zwrotu zasiłku chorobowego. Oto szczegóły. L4 to nie urlop, przypomina Karol Jagielski, zachodniopomorski rzecznik ZUS. Zwolnienie ma służyć temu, żebyśmy odzyskali zdrowie na tyle, abyśmy mogli wrócić do pracy. Tymczasem wiele historii potrafi zadziwić nawet kontrolerów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wakacyjne wyjazdy czy też intensywne zawody sportowe. Ktoś brał udział w zawodach, nie obserwował? Brał czynny udział w biegu długodystansowym, wszelkie imprezy sportowe, festyny. Naruszenie zasad wykorzystania zwolnienia, choćby tylko jednodniowe, może skutkować koniecznością zwrócenia całego zasiłku chorobowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Jeszcze informacja z przed chwili. Brytyjski sąd na dzisiejszym posiedzeniu nie podjął decyzji dotyczącej ewentualnej ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego do Polski. To było aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Sporo słońca w całym kraju, więcej chmur i przelotny deszcz możliwy na północnym zachodzie. Temperatura od 12 stopni na Warmii i Mazurach, 13-14 w centrum do 15-16 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8:00. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił w karsach 181 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Szczucinie 155 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 9. W Zawichoście 258 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 11. W Puławach 172 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 20, w Warszawie 211 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Kępie Polskiej 259 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 2, we Włocławku 185 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Toruniu 212 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 11, w Trzewie 394 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 20, na Sanie w Przemyślu 95 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 98 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. No we Włodawie 136 cm, ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił. W Rocibożu Miedonii 162 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. U ściany Sykłockiej 278 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 192 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 6. W Połęcku 114 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 158 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 209 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.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 Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 There's nothing colder than your shoulder When you're dragging me along like you do Like you do And then you switch up with no warning And you kiss me like you want it How rude, how rude But I kinda like it anyways I don't mind if this is gonna take a million days I know you'll come around to me eventually If you sit back, relax, enjoy my comfort zone 16 minut po godzinie 13 to jest tylko szczerze na antenie jedynki Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie 22 645 22 66. Dziś będzie trochę o pogodzie a to dlatego, że to co widzimy dziś za oknami przynajmniej za tymi oknami, które są tu obok mnie, czyli jeżeli chodzi o pogodę w Warszawie, no ewidentnie widać, że to jest pogoda, która bardzo zachęca do tego, żeby być może zostawić samochód, zostawić inne środki komunikacji miejskiej i na przykład, e, odświeżyć swój rower, przejrzeć go po zimie, no i właśnie, no i w jakąś bliższą albo dalszą podróż udać się rowerem. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że sezon rowerowy jest już rozpoczęty. To widać na ulicach, widać na ścieżkach rowerowych, widać również na chodnikach. No i to oczywiście dobra informacja. Gorsza jest taka, że im więcej rowerzystów, tym więcej niestety różnego rodzaju nieprzyjemnych zdarzeń. Bardzo często niestety zawinionych czy też sprowokowanych przez e, tych, którzy korzystają z jednośladów. E, jak ten problem rozwiązać i czy być może e, rozwiązaniem powinien być jakiś egzamin dla osób dorosłych, które chcą jeździć rowerami? To szczególnie chodzi oczywiście o tych, którzy na przykład nie mają prawa jazdy, wsiadają e, na rower. No i tak naprawdę są przecież e, pełnooprawnymi e, uczestnikami ruchu drogowego. No, tylko tyle, że... Z wiedzą, z wiadomościami, z umiejętnościami bywa już bardzo, bardzo różnie. 22 645, 22, Czy taki obowiązek powinien zostać wprowadzony? Zacznijmy od tych głosów, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy. Wszyscy powinni mieć i dorośli, i młodzi. Czyli ci, którzy jeżdżą na rowerach obligatoryjnie według pana, tak? Oczywiście. Okay. Tak jak na samochód prawo jazdy, na rower też powinienem. A jak mają już prawo jazdy, to co? Dublować? Ach. Może mieć prawo jazdy, a na rowerze nie umie jeździć. Może karty nie, ale powinni wiedzieć jak jeździć rowerem, poruszać się. No to jak jeździć rowerem? Kto to ma weryfikować? Jak pan sądzi? No są ścieżki rowerowe. To raz, a drugi raz no, trzeba myśleć jak się jeździ rowerem. Mamy dwie możliwości. Albo poprawimy infrastrukturę rowerową i wtedy rzeczywiście karty może nie będą potrzebne. Natomiast jeżeli ten ruch będzie jednak wszystko niestety skierowane na ulicę to Przynajmniej kursy doszkalające z tego, jak się poruszać, jakie są obowiązki prawa rowerzysty, w jaki sposób respektować przepisy ruchu drogowego wydają się być potrzebne. Czyli jakaś zmiana jest w Pana ocenie potrzebna, mówiąc skrótowo. Przede wszystkim widziałbym tą zmianę jednak w infrastrukturze, żebyśmy mogli... W Warszawie albo w, w dużych miastach, bo na prowincji to już trochę tak jest, e, żebyśmy mogli mieć taką infrastrukturę, jaką ma Kopenhaga, albo jaką mają Holendrzy. No nie wiem, czy posiadanie karty rowerowej wpływa na znajomość przepisów. Wydaje mi się, że, że nie. Jest pan przeciwko tego typu pomysłom? tak? No nie, uważam, że powinni. A dlaczego? No bo jeżeli jeżdżą po ulicy, no to powinni znać przepisy ruchu drogowego. Powinni znać przepisy, ale czy powinni mieć odpowiedni dokument, czy powinni zdawać odpowiedni egzamin? To jest tak naprawdę główne pytanie. 22645, 2266 jako pierwszy pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja przede wszystkim uważam, że powinna powrócić instytucja tzw. karty rowerowej, którą sam kiedyś zdawałem. Ale obowiązkowej Chodzi... rozumiem, tak? Obowiązkowej, mhm. bez względu na wiek, bo... Naprawdę łapie się też, że zawodowo, jeżdżę rowerem, jeżdżę osobówką, ale łapią się ludzie na tym. To jest dla kogoś nie do pomyślenia, ale podstawowych znaków przepisów nie znają. Fajnie, jak kierowca jest czujny, jak to mówią przewidujący, obserwuje tego rowerzystę. Ja tam to obserwuję na moim mieście, po Wrocławiu, więc na pewno karta rowerowa nie jest jakimś tam wielkim kosztem, prawda? Są jeszcze zakłady, te doskonalenia zawodowego. I tak, podstawowy egzamin. Tak samo wymagałbym na nogi bezwzględnie też jakichś uprawnień, bo wiadomo, co z nogami się dzieje. Mm -hmm. Odłączają te ograniczenia. Naprawdę obserwujemy nieraz na hulajnodze tak pędzące osoby, ale to co, przepraszam, to myślę, że to nawet nie jest kwestia prędkości, bo nawet na tych, mm, prze, głównie w dużych miastach, na tych mm, hulajnogach, tak. które są w wypożyczalniach, można jechać maksymalnie 20 km na godzinę, ale na przykład na ścieżce rowerowej, która jest połączona schodnikiem, no to potrafi być naprawdę dosyć duża prędkość. Duża prędkość i niebezpieczeństwo. Nie każdy człowiek na pan zamyślony też można wejść gdzieś tam jedną nogą, jak ja to mówię, na ścieżkę rowerową. No i niestety będę tutaj okrutny. Egzeko egzekwowanie tych właśnie wykroczeń, bo mówi się o tych nogach, tutaj u nas wywrócały są tak szerokie drogi, naprawdę można dostać, jak mówią, sobie do zawału. A to panie, tak, panie Robercie, to przepraszam, to, to jeszcze jedno pytanie, no bo skoro mandaty, a co pan myśli, ja nie żartuję, mówię to jak najbardziej poważnie, e, fotoradary na ścieżkach rowerowych i ustanowienie jakiegoś maksymalnego limitu prędkości dla rowerów, hulajnuk? Oczywiście. Jeżeli państwo na to tak, bo pewnie zaraz będzie rozmowa o tym, że to jest koszt wielki, mhm. ale jak najbardziej za, jak najbardziej. Widzę, co się dzieje, bo jeżdżę zawodową ciężarówką, odcinkowe pomiary prędkości, wszystkie rodzaje radary spowalniają ruch. Ludzie we wsiach mają też bezpiecznie przy tych głównych drogach tranzytowych, więc to pomaga. Jeżeli Dobrze, tak, Panie Robercie, no to wydaje mi się, że chyba w 99%, by nie powiedzieć w 100, jesteśmy zgodni. Bardzo panu dziękuję. 22645-2266. Pan Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, wprowadzać taki obowiązek czy nie? Tak, jak najbardziej. Rowerzysta powinien znać przepis ruch, przepisy ruchu drogowego. Mm -hmm. A jest z tym bez, problem? Bez Mhm. Mm Bo jak jest ignorantem, to niech lepiej chodzi piechotą. <grym> A uważa pan, że jest problem z rowerzystami? Jest, jak najbardziej miałem osobiście. Ale taki, jeżeli można. Proszę, słucham. To, y, potrącił mnie rowerzysta na chodniku, na wąskim mhm. chodniku. I zapytałem idiotę, gdzie ma pan dzwonek. No to już kolokwialnie mówiąc. Mhm. No to rozumiem, no to, że pan miał. Że mało co do bójki nie doszło. A, to myślę, że o, o nerwowości i o to, jak szybko puszczają nam nerwy, to jest w ogóle temat na inną audycję. Panie Michale, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, no to jeszcze pan Włodzimierz. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Dzień dobry. Dziwię się, że tak mało poruszamy, wszyscy poruszamy oznaczenie rowerzystów. Mianowicie bagatelizujemy, żeby ten rowerzysta był widoczny. Z tego, co widzę na polskich drogach, to tak wygląda jakby... Większość rowerzystów, szczególnie weekendy, była samobójcami. Ubierają się na czarno, wjeżdżają na przykład w słoneczny dzień. Jeśli w lesie ktoś wjeżdża przy ścieżce, przy drodze, w cień, on praktycznie jest niewidoczny. Chciałbym, żeby rowerzyści pozwolili nam, kierowcom, ja też jestem rowerzystą, zakładam kamizelkę raz pomarańczową, raz żółtą, żebyśmy byli widoczni dla kierowców. Uszanować to, że kierowca widzi czasami... Wszystko. I żeby zobaczył tego rowerzystę. I czy ustawowo nie można wprowadzić, żeby kamizelki, które kosztują 5-7 zł, żeby były od razu przy sprzedaży na wyposażeniu roweru? Dziękuję. Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję, bo to jest... Ciekawy postulat. No to w takim razie tych pytań już nam się trochę uzbierało. Ja oczywiście czekam na kolejne pytania, kolejne komentarze 22645-2266. No to już teraz nasz gość, pan Mariusz Sztal, instruktor, egzaminator, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie Mariuszu, bardzo różne wątki, bardzo różne komentarze, bardzo różne propozycje dotyczące tego, jak zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach. Dziś skupiamy się głównie na rowerzystach, ale myślę sobie, że no, rzeczywiście te wątki dotyczące na przykład elektrycznych hulajnóg, czy w ogóle użytkowników, również tych prywatnych hulajnóg, no, one jakoś z tymi wątpliwościami, one się dosyć dobrze pokrywają. Rzeczywiście wiele wątków zostało poruszonych, to może spróbuję usystematyzować na początek. <śmiech> Dzisiaj w Polsce wygląda to tak, że dziesiąty rok życia dla młodego człowieka to jest taki moment, kiedy przestaje być pieszym, jeżeli porusza się na rowerze. Do dziesiątego roku życia on jest pieszym w rozumieniu prawa, więc porusza się po chodniku, ale może poruszać się na tym rowerze tylko pod opieką osoby dorosłej. To po pierwsze. Kończy 10 lat wówczas, żeby móc jeździć na rowerze, to musi mieć kartę rowerową i niezależnie od tego wówczas, czy porusza się pod opieką, czy bez opieki, tak czy owak, to jest taki wymóg prawny. No i tu się rodzi pierwszy kłopot, ponieważ tą kartę rowerową zdobywamy co do zasady w szkole podstawowej. To jest obowiązek dyrektora szkoły, żeby umożliwić takie zdobycie takiego dokumentu. Oczywiście on jest wcześniej poprzedzony yy, odpowiednim przygotowaniem, co wynika z podstawy programowej w odpowiednim czasie nauczania i tak Natomiast kłopot w moim mniemaniu y, wynika też jakby z niedostosowania prawa do tych potrzeb, dlatego, że e, przygotowanie do tego egzaminu i sam egzamin na kartę rowerową bardzo często jest w e, zamkniętym obiekcie. Czyli ten e, młody człowiek tak naprawdę nie ma szansy podczas tej edukacji swojej, tego co rozumiemy jako kurs w ogóle wyjechać na drogę. Ale to pod, nie nie ma żadnym, żadnym pozorem. Przepraszam, ale to ja bym się cofnął o jeszcze jeden krok, bo mam takie wrażenie, że no owszem, jeżeli jest taki wymóg jak karta rowerowa, to super. E, możemy się oczywiście zastanawiać, w jaki sposób ten egzamin wygląda i jak on powinien wyglądać, żeby był rzeczywiście skuteczny, potrzebny i, i, i dawał wiedzę. Natomiast moje pytanie brzmi, czy tak naprawdę nie rozmawiamy trochę o fikcji? Oczywiście, że rozmawiamy. W wielu przypadkach rozmawiamy absolutnie o fikcji, bo tak na dobrą sprawę, to sam ten dokument zdobyty nie jest gwarantem tego, że ktoś zna i rozumie zasady ruchu, które panują w, na rzeczywistej drodze poza zamkniętym obiektem. To jest fikcja bez wątpienia i ta fikcja później przynosi się w dorosłe życie, ponieważ jakby e, po ukończeniu 18 roku życia nie mamy już wymogu posiadania karty rowerowej, czyli każdy legitymujący się dowodem osobistym e, pełnoletni może siąść na rower i po prostu prostu się nim poruszać. No i znowu prawo jakby nie zwalnia nas z obowiązku znania go i stosowania. Natomiast rzeczywiście nikt nie weryfikuje tych umiejętności, a nadzór nad takim uczestnikiem ruchu jest rzeczywiście iluzoryczny, ponieważ leży w kompetencji straży gminnych czy straży miejskich. Natomiast no wiemy doskonale, że to się nie wydarzy. Natomiast przy okazji tego nadzoru odniosę się też do postulatu odnośnie fotoradarów. Pomijając już jakby kwestię ceny, no to tutaj kłopot jest zupełnie inny. Rowerzyści są po prostu Anonimowi. No, czyli to, nawet przepraszam, gdyby... to pytanie, czy tak powinno być? No właśnie, tutaj mam duży kłopot z tym, dlatego że, że ta anonimowość powoduje, że staje się pewnego rodzaju men, taka mentalna bezkarność yy, i to jest złe. To, także jeżeli szukałbym jakiegoś takiego rozwiązania, które mogłoby być relatywnie niezbyt drogie i skuteczne, to właśnie minimalizacja tej bezkarności, jeśli chodzi o kwestie rowerzystów. To Panie Mariuszu, proszę z nami pozostać. Teraz odwołamy się znów do naszych słuchaczy i naszych słuchaczek 22645-2266. Czeka pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam pana serdecznie. E, moim zdaniem te wszystkie przepisy, które dotyczą ruchu drogowego rowerzystów są dobre, natomiast wiadomo, trzeba się do nich stosować e, i tak jak ktoś wspomniał, przed chwilką na antenie zdarzają się problemy takie, że ścieżka rowerowa jest połączona razem z chodnikiem. Zamiast tego proponowałbym, żeby można było poruszać się po, po prostu jezdni. Wtedy byłoby mniejszy problem, bo ktoś kto wsiada na rower, trudno jest jechać z prędkością, tak jak na hulajnodze, zbliżoną do ruchu pieszego. No, do tego nie, nie, nie, nie się pani nigdy, Robercie. Dlatego nigdy nikt się nie będzie stosował, to po pierwsze. a druga to, to, rzecz... Tu się nie mogę z panem zgodzić, bo y, sam jeżdżę rowerem, a dużo częściej korzystam y, z hulajnóg. E, I po pierwsze, y, gdy są osoby wokół nas, można zwolnić. To nie jest tak, że musimy cały czas jechać z tą prędkością. Natomiast y, no, kwestia zważania jednak na to, że nie jesteśmy sami na takiej ścieżce, czy też na takim chodniku, to wydaje się... się dosyć prosta. Mam wrażenie, że wielu osobom, wielu korzystającym z rowerów czy hulajnóg to kompletnie umyka. Panie redaktorze, szanowni państwo, moim zdaniem wydaje się mi, że na przykład jeśli chodzi chociażby o hulajnogi, o których pan redaktor wspomniał, też jest problem. Z tego względu, że hulajnoga powinna być traktowana na równi z rowerem. A dlaczego tak mówię? Bo niejednokrotnie mamy sytuację taką, że jest znak, który powyżej prędkości 30 na godzinę, jeżeli nie do 30, to możemy jechać hulajnogą z tego, co nie wiadomo po ulicy. A jeżeli nie, to po chodniku. I teraz więcej problemów, a ja na hulajnodze też bardzo dużo jeżdżę i przejechałem ponad 20 tysięcy kilometrów na hulajnodze elektrycznej. Eee, problem polega na tym, że jadąc chodnikiem stwarzamy większe zagrożenie niż gdyby te przepisy pozwalały chociażby osobom jeżdżącym na hulajnogach na jazdę po jezdni, tak, jak mogą rowerzyści. Choć tu, żeby oddać sprawiedliwość rowerzystom i użytkownikom hulajnóg, pojawia się pytanie, czy rzeczywiście kierowcy samochodów... Yy zawsze z życzliwością i zrozumieniem ich traktują na drodze? Niestety nie. To wiem. Niestety tak nie jest. Czasami spotykam się też z sytuacjami takimi, że, że no, zachowanie kierowców, chociaż też jestem kierowcą i właśnie zatrzymałem samochód przed eee, No Przede wszystkim, tak jak mówi wiadomo, że zdrowy rozsądek, ja nic nowego nie powiem. Eee, natomiast, tak jak uważam, Hulajnoga, ja nawet słyszałem, że bodajże gdzieś za granicą był taki projekt, że hulajnogą można było jeździć nawet, nie wiem czy to jest prawda, ale gdzieś przy drogach takich, gdzie są większe poza miastem e, tereny, z tym, że trzeba było mieć kask. I nie zjechało mhm. się na własną odpowiedzialność. Dobrze, to panie Robercie... To, to... Na równi, tak jak powiedziałem, z rowerzystą. No. Panie Robercie, to znów postarajmy się to jakoś wszystko y, pozbierać y, i systematycznie y, skomentować. Bardzo panu dziękuję. 22645-2266. Powracamy do naszego gościa, pan Mariusz Sztal. Panie Mariuszu, myślę, że nie uciekniemy jednak od, od hulajnóg, y, bo tematem wyjściowym mieli być rowerzyści, ale, ale myślę sobie, że chyba możemy to potraktować jako pewnego rodzaju y, całość, no bo wyzwanie jest tak naprawdę bardzo podobne. Tak, ale to pragnę zaznaczyć, ponieważ nad tym elementem prace już trwają. Mieliśmy taką samowolkę przez długi czas, to znaczy, że producenci tego typu urządzeń rzeczywiście dystrybuowali takie urządzenia i, i wprowadzali do obiegu, w których z pozycji kierowcy za pomocą kilku kliknięć na ekranie można było zdjąć tę blokadę ograniczającą prędkość. Także dzisiaj już prace trwają nad tym, żeby to nie było możliwe. To jest jakby pierwszy krok do tego, żeby, żeby spowolnić ruch tych pojazdów do maksymalnego dopuszczalnej prędkości, jaką jest 20 km na godzinę, to jest dobra wiadomość. Ja na moment jeszcze wrócę do rowerzystów, ale mam na myśli bardziej coś pomiędzy rowerem a hulajnogą, czyli rower elektryczny. Czyli kolejny e, bardzo szeroki wątek. Tak, ale kłopot polega na tym, że bardzo często w, w różnej sieci sklepów widzimy urządzenie, które nazywa się rower elektryczny, a wcale rowerem elektrycznym nie jest. Dlatego, żeby coś było rowerem elektrycznym, to może być wspomagane za pomocą silnika tylko w momencie, w którym używamy pedałów. Jeżeli to coś potrafi za pomocą tego samego silnika, za pomocą sterowanej manetki e, przyspieszać, zwalniać, to wówczas przestaje być rowerem elektrycznym, staje się, uwaga, motorowerem elektrycznym. A to wiąże się z tym, że nad tego typu już musimy mieć prawo jazdy w Polsce, plus do tego powinno być zarejestrowane, ubezpieczone i zupełnie inną częścią drogi się poruszać. Więc, ym, ale to, to momencik, ale nie, to rozumiem, że jako, hmm. że jako klient, e, ja kupując taki rower, mogę nawet nie mieć świadomości, że są takie wymogi, no bo przecież kupuję zwyczajny rower rower elektryczny. I tak nie jest, tak jest proponowany w sklepie z całą pewnością, co więcej, nawet ja się spotkałem osobiście z takimi urządzeniami, no z uwagi na to, że zajmuję się tym, tym tematem, to, to przykuło to moją uwagę i rzeczywiście po weryfikacji okazuje się, że to, co jest na etykiecie w nazwie, czyli rower elektryczny, zupełnie rowerem elektrycznym nie jest. Natomiast to wiem ja i pewnie jeszcze kilka takich bardziej świadomych osób, które, które tego tematu dotknęły z bliska. Natomiast jestem bardziej niż pewien, że taki beneficjent codzienny chce kupić rower elektryczny, wchodzi do sklep ma wybór, kupuje, bierze, ten mu się podoba i okej. Okay. Natomiast nie jest świadomy tego, jakie konsekwencje mogą go spotkać na drodze, bo jeżeli z takiego urządzenia będzie korzystał w sposób inny niż zgodny z przeznaczeniem, no to wówczas wiąże się kara dzisiaj za brak posiadania uprawnień. To już jest dzisiaj poważne wykroczenie w ruchu drogowym. To no, panie Mariuszu, to ponownie poproszę, aby pozostał pan z nami. 22645 2266 Pan Michał, dzień dobry. Halo, halo, panie Michale. Paweł chyba. A, Paweł, przepraszam. To, to, to moja wina. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku pozdrawiam redakcję i wszystkich słuchaczy. Jestem z Sandomierza, jestem rowerzystą. Rozmawialiśmy nawet w zeszłym roku z panem redaktorem na temat właśnie aktywności fizycznej i z, poinformowałem o mojej aktywności, zainteresowaniach, hobby rower, rowerowym i moje stanowisko jest takie, że korzystania z roweru na drogach publicznych to wystarczy pełnoletność i zdrowy rozsądek bez żadnych dalszych jakichś uprawnień, które miałyby znacznie komplikować. No komplikować czy zwiększać bezpieczeństwo? Bo to są jednak dwa zupełnie różne ujęcia. Wrody rozsądek dla rowerzystów. Ja sam jestem, y, panie redaktorze, jestem kierowcą niekiedy samochodu ciężarowego, jestem kierowcą auta osobowego, jestem kierowcą, y, y, jestem rowerzystą, jestem także pieszym. I proszę mi wierzyć, w każdej sytuacji umiem się zachować na drodze, tak jak przystało na pieszego, na rowerzystę, na kierującego samochodem, a w tym nawet y, ciężarowym autem. I tutaj nie wymaga to jakiegoś yy, wielkiego dokształcania i, i pozyskiwania kolejnych uprawnień, których to pozwoleń i uprawnień to mamy no, nad wyraz chyba w naszej rzeczywistości. Raczej bym szedł w stronę yy, pewnego pofolgowania i zniesienia pewnych obowiązków niż dokładania. Mhm, ale to Natomiast jakie obowiązki, Pana zdaniem, zdaniem można by było znieść? W mhm. Elektrycznej. Mhm. W z elektrycznej, na wstępie z rozmawiałem, tak chciałbym zaapelować, skorzystając z okazji, czy właśnie ustawodawcy, producenci, dilerzy, żeby, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, wprowadzić taką zasadę, żeby móc oznaczać hulajnogi jakimiś światłami obrysowymi, poszerzającymi ich zakres widoczności. Bo ja mam taki problem, będąc kierowcą samochodu, że gdy widzę kierowcę, widzę kto, osobę jadącą na hulajnodze, to dla mnie jest to z odległości sztywny słup, w ogóle sylwetka, która nie zmienia kształtu w bardzo dużym odróżnieniu od który to jednak daje się łatwo rozpoznać na drodze. A kierowcę nogi, a jeszcze jadącego drogą dwupasmową niekiedy, co się widzi często... To jest bardzo duży problem podczas jazdy samochodem. Dobrze, to panie Michale, tu się zatrzymujemy, bo znów Pawele. kilka nowych... Panie Pawle, przepraszam, znów to zrobiłem. Panie Pawle, tu się zatrzymajmy, bo kilka nowych wątków. Bardzo panu dziękuję. 22645, 2266. No to w takim razie, czy wystarczy zdrowy rozsądek? Czy jednak dla naszego bezpieczeństwa nie powinniśmy wprowadzić jakichś obostrzeń albo na przykład wymogu, żeby osoby korzystające z rowerów, z hulajnóg miały obowiązek zdania specjalnych egzaminów do tego, żeby, no właśnie, tymi jednośladami móc się po ulicach poruszać. 22-645-2266. Wracamy za chwilę. For you girl, and all I can say is he's not your kind. Never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Is no good. Well, I finally found what I'm looking for. I would a big given chance of for sure? Surely, it would. Baby, have can I Radio. Za 21 minut godzina 14, tylko szczerze na Antenie 1, 2266, 22 dziś o. O rowerzystach, o osobach korzystających z hulajnóg, bo od tego wątku nie uciekniemy. No i pytanie dotyczące naszego bezpieczeństwa. Rozpoczął się już sezon rowerowy, to, to widać ze naszymi oknami, zresztą pogoda sprzyja. Rowerzystów coraz więcej, użytkowników hulajnóg coraz więcej, użytkowników rowerów elektrycznych, które jak się okazuje nie zawsze są rowerami elektrycznymi, też coraz więcej. No i pytanie, czy te, czy te wszystkie osoby nie powinny jednak zdawać specjalnych egzaminów, o ile nie posiadają prawa Jazdy, żeby móc swobodnie korzystać z dróg, ścieżek rowerowych czy też schodników. 2645-2266, 22 to jako pierwsza pani Halina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem użytkowniczką roweru, jeżdżę na co dzień bardzo dużo, i osobiście uważam, że zdrowy rozsądek naprawdę jest podstawą i jak do tej pory wystarczał, przynajmniej w moim środowisku, w którym ja się otaczam, Natomiast jeśli ktoś nie ma prawa jazdy i nie wie, znaczy z drugiej strony samo, sama zasada prawej ręki też nie jest trudna do wytłumaczenia i ja myślę, że to właśnie w szkole to powinno się tłumaczyć takie rzeczy już na poziomie gdzieś od dziecka, prawda, jakieś typu akcje w szkołach właśnie robić, tłumaczyć dzieciom podstawy zasady jazdy na rowerze, bo tak na przykład jak w Holandii, w Holandii wiemy ile jest rowerów pełno rowerzystów. Na... No ale tam mamy cały system edukacyjny, tam mamy specjalne egzaminy i tak dalej. To wszystko jest naprawdę bardzo poważnie traktowane w Holandii. Ale u nas w szkołach też są te karty rowerowe. Moje, obydwoje, obydwoje moich dzieci zdały te karty rowerowe i wiedzą, co jest zasady. Z nimi bardzo dużo też jeżdżę. Więc y, generalnie uważam, że wychowywać w kontekście takim, żeby wiedzieć. Prawa ręka, czerwone światło, stop, zielone, jedziemy. I moim zdaniem to totalnie wystarczy. Natomiast problemem jest to, że właśnie pojawiają się te e, szybko jeżdżące pojazdy. E, I właściwie bardziej problemem jest to, kto jest, e, stoi za kierownicą takiego pojazdu, bo jeżeli jest to osoba małoletnia, która no, i analizuje, no to może dojść do wypadków, no ale wtedy to często już właśnie So, jest prawda, Policja się tym zajmuje i. No tak, ale to, jak zajmuje się policja No to możemy powiedzieć, że wtedy Być może jest już trochę za późno Na edukację Pani Halino, ale, wybił, ale, wybił gong dobrze, Musimy dobrze, pędzić dalej bardzo. bardzo pani dziękuję 22645, 2266 Czy zdrowy rozsądek to jest rzeczywiście Wszystko, co powinno nam wystarczyć Do jazdy na hulajnogach, do jazdy na rowerach No teoretycznie tak, tylko tyle, że w praktyce Wygląda to bardzo różnie No to pan Piotr, dzień dobry Dzień dobry panu, witam wszystkich także słuchaczy. Moim zdaniem jednak powinny być wprowadzone jakieś regulacje prawne na zasadzie obowiązkowej karty rowerowej dla wszystkich korzystających z tak zwanych UTO, czyli Urządzeń Transportu Osobistego. I Niezależnie czy jest to hulajnoga, czy rower elektryczny, czy też zwykły rower, ponieważ no, użytkownicy tychże pojazdów nierzadko są naprawdę bezrefleksyjni, coś się wydarzy, oni potrącą kogoś i odjeżdżają, nawet się nie pytają, czy komuś coś się stało, także myślę, że tutaj jakby y, taki dokument utwierdzał hmm. Teoretycznie utwierdzałby nas w przekonaniu takim, że jednak oni jakieś podstawy y, tych przepisów kodeksu ruchu drogowego znają, bo już nagminnie rowerzyści łamią przepisy, chociażby przejeżdżając przez y, przejścia dla pieszych, co jest jednym z podstawowych y, przepisów dla rowerzystów, których oni nie przestrzegają. Także ja uważam, że te karty rowerowe powinny być dla wszystkich. Panie Piotrze. I łącznie z kaskami obowiązkowymi. Dobrze, to mamy jeszcze jeden postulat. Bardzo Panu dziękuję. 22645, 2266. No to wracamy do naszego gościa. Przypomnę pan Mariusz Sztal, instruktor, egzaminator, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Panie Mariuszu, no pojawiają się te wątki dotyczące no, tych krajów, które rzeczywiście mają tę sieć ścieżek rowerowych, czy też w ogóle tę kulturę jazdy, chociażby na rowerach, dużo bardziej rozbudowaną, gdzie ta tradycja jest już od wielu, wielu dziesięcioleci, takich jak Holandia. Czego nam w takim razie brakuje? Myślę, że mm, trochę taką mi, z, panu słowa iluzja i to jest bardzo dobre słowo. To znaczy nam się wydaje, że jeżeli e, dzieciak ma kartę rowerową i później dorosła osoba wchodzi w tryb dorosłości, to, e, to już powinno to wszystko działać. No niestety doświadczenie mamy takie, że to nie działa. I e, proszę zwrócić uwagę, to nie jest problem tylko i wyłącznie e, niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przecież e, osoby, które poruszają się pojazdami, czy motocyklami, czy, czy samochodami, e, oczywiście tutaj słyszeliśmy kilku słuchaczy którzy mówili, że są bardzo świadomi, niezależnie od tego, w jakiej im charakterze na drodze występują i to super. Pani mówiła o tym, że jakby pracuje nad swoimi dziećmi, dzieci zdobyły kartę rowerową i to też dobrze, bo to ona pracowała nad nimi, tak? Natomiast jeżeli to się nie wydarzy, to, to, to mamy taką iluzję, że ta karta rowerowa jest gwarantem tego, że ktoś potrafi. Tak samo jak prawo jazdy. Oczywiście to, że ktoś potrafił wtedy, kiedy zdawał, to jest jedna rzecz. Natomiast to, że upłynął 10, 20 czy 30 lat i ona nie razu nie zerknął do, do, do przepisów ruchu drogowego, a wiem, o czym mówię, dlatego że niejednokrotnie prowadzę zajęcia z kierowcami, którzy jakby żyją z tego, to znaczy m, są przedstawicielami handlowymi, są kierowcami zawodowymi i tak dalej. I nieraz y, na sali pada pierwsze pytanie, kto z Państwa w ciągu ostatnich trzech lat miał godeks w ręce. Okazuje się, że na sto osób y, rękę podnosi pięć, więc jakby często korzystamy y, z y, środków mocowego przekazu do upgrade'u tej wiedzy, no a często ta informacja jest albo niepełna, albo niekompletna albo po prostu lakonicznie przedstawiona, że są zmiany, ale mało kto jakby zagłębia się w nie. Więc tutaj myślę, że mamy, mamy kłopot takiej bardziej natury świadomościowej ogólnie. Nie, nie skierowany tylko i wyłącznie do tych niechronionych uczestników ruchu. Natomiast wracając do wątku, który, którym się dzisiaj zajmujemy, to moim zdaniem pierwszym takim rozwiązaniem byłoby to minimalizacja anonimowości. Bo wtedy rzeczywiście z, z w ślad za nią pójdzie coś takiego, co nazywa się odpowiedzialność. I myśli pan, że, że, że to by zwiększyło poczucie odpowiedzialności? Pierwszy, w pierwszej fazie na pewno uh -huh. tak. Czyli znaczy w, w taki stage one, powiedzmy, e, z całą pewnością tak. Dopiero jakby, jeżeli mamy sytuację złą, to zmieńmy e, choć trochę coś, co jest łatwe, e, do tego, żeby ona się w sposób istotny poprawiła. Dopiero później zajmujmy się tym, jak od razu stworzyć, e, stworzyć system idealny, no tak jak moją Holendrzy oczywiście. To, to się też wiąże jakby z taką wielopokoleniową edukacją, mówię o Holandii teraz, ale przede wszystkim wiąże się też z zasadniczo różną infrastrukturą którą drogową. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj pan dzwonił, który mówi, że jest kierowcą ciężarówki. Dzisiaj kierowca ciężarówki ma olbrzymi problem, dlatego, że przy skręcie na skrzyżowaniu chwilę po tym, po tym skręcie ma do czynienia z przejazdem dla rowerzystów i bardzo często ma bardzo mocno ograniczone pole widzenia. Gdyby tak jak w Holandii odsunąć ten przejazd dla rowerzystów jeszcze dalej od tego skrzyżowania o 5-7 metrów, wówczas kabina tej ciężarówki byłaby ustawiona w sposób prosto do tego przejazdu i ta widoczność byłaby niespółmiennie większa. Więc to są tego typu rzeczy. Oczywiście tego nie da się zmienić, infrastruktury nie da się zmienić jakby strygnięciem palcami, bo to są koszty i to jest czas. Natomiast skoro mamy sytuację, jaką mamy, no to, no to musimy wzbudzić taką społeczną odpowiedzialność, a moim zdaniem minimalizacja tej, tej, tej anonimowości spowoduje, że rzeczywiście ta odpowiedzialność się stworzy. To, jest, to Też trochę dzisiaj padło tutaj na antenie określenie, że odcinkowe pomiary prędkości poprawiają sytuację, ponieważ odcinkowe pomiary prędkości przede wszystkim powodują, że mamy poczucie nieuchronności kary. Więc e, brak anonimowości na rowerze też wzbudziłoby takie, e, takie poczucie. No i to w moim przekonaniu w sposób istotny w pierwszej fazie przynajmniej zmieniłoby oblicze tej sytuacji, którą, z którą dzisiaj się borykamy. Panie Mariuszu, być może rzeczywiście to jest pierwszy krok, który powinniśmy zrobić. Pan Mariusz Sztal, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktor, egzaminator. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego bezpiecznego Państwu życzę. No a my jeszcze przez chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i będziemy kontynuować, też komentować to wszystko, co się do tej pory pojawiło. 22 645, 22 66. Z dużą cierpliwością czeka pan Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie ja też chciałem tu się odnieść do, do poprzednika. Bo powiedział, że wystarczy świadomość, wystarczy i tak dalej. Ja mam też prawo jazdy na ciężarówkę, na autobusy, na samochód osobowy. No i chcąc jeździć motorem, musiałem zrobić kurs. Mimo, że teoretycznie pana, pana umiejętności powinny podpowiadać nam, że właściwie po co kolejny egzamin, tak? Dokładnie, dokładnie. A rowerzysta, który nie ma żadnych uprawnień, wystarczy mu zdrowy rozsądek. I może jeździć po ulicy. Tak, i normalnie korzysta po ulicy, jeżdżąc prędkością, słucha pan, ludzie jeżdżą rowerami 60-70 na godzinę, niektórzy, po szosach. Mhm. I on nie musi znać przepisów. Ja się pytam, kto jest bardziej widoczny na drodze, rowerzysta, ten na hulajnodze, czy samochód ciężarowy i osobowy, który musi mieć światła, który musi mieć odblaski. to jest bardziej widoczny? No to myślę, że na to pytanie nie musimy odpowiadać, no bo kwestia jest oczywista. No. Pani Krzysztofie... Y Dlatego mówię, no takie rozmowy, moim zdaniem wszyscy, którzy się poruszają po drodze publicznej, powinni znać przepisy. Wszyscy. No, dzieciak od przedszkola powinni go uczyć, bo też korzysta z przejścia dla pieszych, tak? Mam no. dziwne wrażenie, że z tymi dziećmi czasami jest trochę lepiej niż z dorosłymi, a to tak na marginesie. Pani Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję i chyba już ostatnia słuchaczka pani Monika. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć z punktu widzenia medyka, który pracuje na oddziale neurochirurgii. I też uważam, że powinny być wprowadzone jakieś przepisy, szczególnie na hulajnogi i obowiązkowe kaski, bo wypadki po hulajnogach są naprawdę czasami krytyczne i naprawdę czasami skutkują, że ludzie są już kalecy na całe życie. Więc, Dobrze, ale myśli pani, że na przykład to, o czym rozmawiamy, czyli wprowadzenie wymogu egzaminu, jakiegoś kursu, dokumentu, który by dokumentował te, ten, ten kurs, to by mogło poprawić tę sytuację, mogłoby poprawić bezpieczeństwo? Oczywiście mogłoby, ale jeszcze jakieś oznakowanie, nie wiem, chociażby holajnów, żeby taki jeżdżący był jednak jakoś rozpoznawalny tak? i można by wyciągnąć jakieś konsekwencje później. Tak. No i tak, to... edukacja. Edukacja. Yy, yy, widoczność na drodze i, yy, i kaski. To dla mnie no to, no to, to, to mamy to... przynajmniej kilka, kilka wątków i no zdecydowanie tak. chyba najmocniej pojawia się ten wątek dotyczący rozpoznawalności, to znaczy tego, że przestajemy być anonimowymi użytkownikami dróg. Pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że do tego tematu, no właśnie, sezon dopiero się rozpoczął. Do tego tematu zapewne niestety będziemy mieli jeszcze okazję powrócić i zapewne w tylko szczerze na ten temat jeszcze porozmawiamy. Tym samym dzisiejsze spotkanie już kończymy, ale oczywiście za Zanim nie zakończymy, no to jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie do programu Folder Ulubione. Jesteśmy, dzień, dzień dobry. dobry. I będziemy też po godzinie 14. .00. Dziś w naszym studiu, w naszym i, i twoim również, Krzysztofie. Znaczy w moim za chwilę już nie. Nie, no, mówmy się, że raczej jest to dobro kolektywne. A dobrze, nie... dobrze. No więc w, w studiu Radiowej Jedynki Magdalena Kumorek. Ja myślę sobie, że Państwo doskonale nasz, kojarzą to nazwisko z różnymi serialami, ale. A my w kontekście muzycznym. A my w kontekście dzisiaj. muzycznym, w kontekście teatralnym i w kontekście Krzysztofa Komedy. Czyli Magdalena... Magdalena Kumorek przyjdzie i opowie o Śpiewniku Komedy i o spektaklu muzycznym Komeda Perspektywa Nowa, którego premiera odbędzie się w Poznaniu. Będziemy też mówić o związkach literatury z modą. A to wszystko i o Zapraszamy. wiele więcej po 14:00. Jeszcze nic nie widziałem, już tracę wzrok.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 jak bohater, jak król, Dziś uciekam Uciekam Jak tchórz Nim pojawił się wróg Nim pojawił się wróg Jeszcze nic nie mówiłem, już tracę głos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 Radio kierowców. Ewa Mierzejewska, zapraszam na A4 między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód bez zmian w pobliżu Nowej Wsi Legnickiej. To oznacza, że wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 92 kilometrze. Czterokilometrowy korek sugeruje, że cały czas tutaj kierowcy tych samochodów czekają na lawety, bo niestety jest dość długie spowolnienie i tutaj służby zapowiadały, że do 13 odblokują trasę, ale to nie nastąpiło. Za to udało się usunąć problemy z przejazdem na na drodze krajowej numer 94 na Opolszczyźnie między Brzegiem a Opolem w pobliżu Buszyc tutaj przypomnijmy doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem na szczęście bez osób poszkodowanych obowiązywał ruch naprzemienny na 158 km i trasa krajowa numer 94 w tym miejscu na Opolszczyźnie jest już otwarta na całej swojej szerokości Mamy już spore korki na S8 w Warszawie na jezdni w kierunku Białego Stoku na razie ten korek jest niewielki tylko do odwęzła Marymącka do Wąskowskiej, a w drugą stronę od Mary Mąckiej za most Grota Róweckiego. Natomiast na razie sytuacja w polskich miastach nie jest jeszcze najgorsza, no bo do popołudniowego szczytu komunikacyjnego jeszcze co najmniej godzinę, więc jeśli Państwo po, potrzebują przemieścić się z punktu A do punktu B w jakimkolwiek polskim mieście, to teraz jest dobry czas z wyjątkiem Sosnowca i Katowic. Tutaj S86 na w kierunku Katowic z dość długim czterokilometrowym korkiem i jeśli chodzi o A4, mamy też dość długie spowolnienie na wysokości Chrzanowa między Katowicami a Krakowem na jezdni w kierunku Krakowa. Tutaj prowadzone są prace drogowe i z tego powodu jest zwężenie i niewielki korek. Podobnie jest na S8 między Polichnem a Wolburzem na jezdni w kierunku Warszawy.